To było jakoś tak w maju albo czerwcu. Wpadł Giluś mówi, że jest melo, płacą za Liverpool. Pierwsze trzy na finał, 2-1 Milan w plecy. Był dobry klimat, emocje, tak dla Hecy. Następne pary stów mojego w i kolaż. Szczęścia amatora weszło lekko 8 koła. Under-over, handicapy, przedmeczowe kursy. Basket, hokej, tenis, handball, siatka byłem pusty. live -y, sety, gemy, kwarty, punkty by się odkuć. Many, many weszło, łatwo przysło, to znów. Ile posło, kochana polsko sprzyjasz Trzecia liga w piłkę nożną w Finlandii i ping-pong W Chinach wielkie szlemy w Australii Raczej średni basket w Turcji topniały finanse jak Nie spałem do siódmej, do ostatniej złotówki Dziś mam gruby dystans Jak ugrałeś mordo ze dwie stówki to lepiej wypłać Każdy ma jakiegoś bzika, każdy hobby ma Jeden wypić, drugi sypać lub na crossfit spaść Tracić sos i czas, weź mnie zapytaj Przy czym się odpalasz i zawodzi logika każdy ma jakiegoś psika, każdy hobby ma Jeden wypić, drugi sypać lub tak crossfit wpaść Tracić sos i czas, weź mnie zapytaj Przy czym się odpalasz i zawodzi logika Wyobraź sobie dubel i Brazylia po kursie 15 połamana w 56 Molde z Liverpoolem w 88 war Cofka gola, była dycha za stówkę Ile takich kuponów, stresu i wczówki A suma summarum topiłem grubą kapustę Strategie grania, stawki, zdarzenia różne Wykańczały mnie do spóły jak Kaczyński z Tuskiem Później 10 koła na zachętę wpada w próżnię Sędzia jedenastka tam w ostatniej sekundzie Przegrane mecze co męczyły tydzień później Jakby to powchodziło to byłbym drugim mózgiem Nie powchodziło byku, wpadło jak w studnie Ile mniej więcej myślisz po przez funty Nie chwalę się, nie żalę, opowiadam głównie A to że z tym skończyłem to mój największy sukces każdy ma jakiegoś bzika, każdy hobby ma Jeden wypić, drugi sypać lub na crossfit wpaść Tracić sos i czas, weź mnie zapytaj Przy czym się odpalasz i zawodzi logika Każdy ma jakiegoś bzika, każdy hobby ma Jeden wypić, drugi sypać lub na crossfit wpaść Tracić sos i czas, weź mnie zapytaj Przy czym się odpalasz i zawodzi logika Ja jestem reszty świata.